Behold, I am Funkadella. I am not of your world. But fear me not. I will do you no harm. Loan me your funky mind and I shall play with it. For nothing is good unless you play with it. And all that is good is nasty. Loud, baby. Number two. fool young <laughs> John, John, Oh, so. tell them all yeah. What is so? Man, I told you I don't know Soul um. is a ham hock in your cornflakes <laughs> Oh, get on down now yeah. Yeah. That's it. That's what... so you, Dick, Cześć, tu Radio Pirat, słuchacie audycji Tłusty Druk. Jeśli przydarza się wam to po raz pierwszy, to się przedstawię, a jeśli już nas znacie, no to też posłuchajcie. Nazywam się Janek i daję paszczę w imieniu kolektywu Tłusty Druk, czyli ekipy dziewczyn i chłopaków, którzy na co dzień zajmują się literaturą. Na rozmaite sposoby, jako krytyczki, krytycy, redaktorzy, dziennikarze, dziennikarki, animatorki kultury. Są też osoby związane z branżą księgarską, a na przykład ja jestem z zawodu bibliotekarzem, czy może bibliotekarką. Czasem tak mówię o sobie, bo jestem jednym z nielicznych chłopów uprawiających ten sfeminizowany zawód, a w XXI wieku nadal są tacy, bo to głównie są tacy, którym jakoś żeńskie końcówki nie przechodzą przez gardło, na przykład w przypadku różnych zawodów. No więc na dowód, że korona z głowy nie spada, ani nic innego złego się nie dzieje, nie jest zranione męskie ego, ani poczucie macizmu w takim wypadku czasem mówi o sobie, że jestem bibliotekarką. No ale wracając do druku. W ramach tej inicjatywy tworzymy audycję, fanpage bloga i biuletyn w serwisie Substack pod adresem tlustysubstack.com A wkrótce pewnie odpalimy jeszcze parę innych fajerwerków. W ostatnią sobotę, stukną nam pierwszy miesiąc działalności, to taka miesięcznica. Dostaliśmy z tej okazji i przez ten krótki czas od Was całe mnóstwo wsparcia, naprawdę ogromny odzew, który przejął nasze oczekiwania, dużo miłych słów, sugestii, cennych porad. Bardzo dziękujemy, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia no i czytania, więc namawiamy do subskrybowania nas na naszym blogu w serwisie Substack, pisania do nas, odzywania się, propozycji, współpracy i tak dalej. Jesteśmy otwarci. Zwykle puszczam tu Pangroka, no bo audycja ma taki charakter i cała stacja, albo jakieś około punkowe okolice, ale tym razem powitała nas grupa Funkadelic i numer What is Soul. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale w zimie, zwłaszcza takiej dziwnej, szczególnej i trochę nieprzyjemnej jak w tym roku dobrze jest słuchać przede wszystkim muzyki energicznej, energetycznej, nośnej i w jakiś sposób ciepłej, przyjaznej, dającej napęd energię do życia i do zmagania się z trudami codzienności. A Taki cold wave lepiej zostawić sobie na nomen omen ochłodę w czasie upalnego lata. Więc dziś będzie trochę panka i trochę zupełnie niepankowej muzyki. Będzie też o książkach i czasopismach, a na tym rynku dzieją się rzeczy bezprecedensowe. Mianowicie, państwowy koncern Orlen wykupił należący do niemieckiego kapitału koncern medialny Polska Press wydawcę 20 czasopism i wielu portali między innymi takich jak Polska The Times, Dziennik Zachodni, Dziennik Łódzki, czy Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Lubuska i bezpłatna gazeta Nasze Miasto. Rozgrzał się od tego internet, od komentarzy większość w tonie alarmistycznym, że oto urbanizacja polskich mediów, oto ten Budapeszt nad Wisłą, oto kolejny zamach na niezależność i demokrację. Z drugiej strony pojawiają się rzadsze głosy, że może i dobrze, że lepszy jest kapitał państwowy niż kapitał prywatny, jeszcze należący do zachodniego sąsiada na dodatek z którym wiążą nas interesy, ale są to takie głównie interesy, jak między centrum, a kolonią. Ja nie wiem, nie mam tutaj twardego zdania, mam ambiwalentne odczucia, bo co do zasady, tak ogólnie jestem zwolennikiem bardziej gospodarki państwowej, jakoś kontrolowanej niż wolnego rynku, Natomiast w tym wypadku obawiam się, że w ramach tego unarodowienia ucierpią przede wszystkim pracownicy i pracownicy, dziennikarze, ludzie pracujący tam też na stanowiskach administracyjnych, bo jakoś w tym naszym biednym medialnym świecie w Polsce jest tak, że w pierwszej kolejności cierpią dziennikarze, dziennikarki, tracą etaty albo dostają nowe, gorsze, warunki zatrudnienia, a zawsze przejęcie firmy może być pretekstem do zrobienia takiej reorganizacji, optymalizacji. Znamy to też i z innych branż. No a w drugiej kolejności ucierpią czytelnicy i czytelniczki, bo często takie zmiany sprawiają, że to, co cenne w takich tytułach, gdzieś tam zanika i czasopisma ulegają tabloidyzacji, mają coraz więcej reklam, a coraz mniej ciekawych, wartościowych treści. Tu mówiąc o tych tytułach z Krakowa, które są mi najbliższe, po które najczęściej sięgam. Taki dziennik polski. Gazeta ewidentnie prawicowa i... Konserwatywna o takim powiedzielibyśmy propisowskim profilu, są tam felietony, chociażby Ryszarda Terleckiego. Ma też swoje zalety, bo choćby w wydaniach weekendowych puszczają nieraz bardzo fajne, ciekawe artykuły, związane tutaj z sprawami lokalnymi, z historią dziejami Krakowa. O ile się nie mylę, wydają też różne regionalne mutacje takiego czasopisma Nasza Historia, które ma pewien, pewien wychył prawicowy, ale też jest całkiem przyjemne w lekturze i ma sporo not krytycznych o książkach na temat historii, co bardzo się chwali, bo te książki są rzadko recenzowane. My w Tłustym Druku też staramy się tym zajmować. Z kolei Gazeta Krakowska na przykład ma te lokalne mutacje, czyli mieszkańcy Małopolski powiedzmy powiatu wielickiego, powiatu suskiego czy powiatu proszowickiego mogą sobie poczytać o tym, kiedy będą remonty dróg, jaki jest zapowiadany harmonogram, jakie tam będą inwestycje w gminie czy w powiecie, jakieś historyczne tematy, typu dzieje parafii lokalnych, albo biografie y, osób związanych z regionem mają okazję poznać. I myślę, że to jest atrakcyjne głównie dla seniorów. Y, to y, dla tego pokolenia, które rzadziej korzysta z baz danych w internecie, rzadziej sięga po portale jeszcze nie jest wdrożone w y, świat cyfrowy jest na pewno wartościową rzeczą. Więc mam tutaj ambiwalencję i skłaniam się raczej do pewnego niepokoju i martwię się, co to z tymi gazetami będzie. Nie martwię się, co będzie z teraz rokiem. Gazetą, którą czytam co miesiąc i co miesiąc krytykuję, bo co miesiąc najwięcej uwagi poświęca zespołom, których nie słucham. W tym grudniowym wydaniu tematem numeru jest kariera Fisza. Czyli progrokowca, którego ksywy się raczej nie powinno wymieniać w pankowym radio, nie mylić z tym fiszem Waglewskim. To się kiedyś zdarzyła taka zabawna pomyłka w Superekspresie bodajże, dali zdjęcie Fisza z Merillion i podpisali do syn Wojciecha Waglewskiego, znany raper. A jeśli się nie mylę, to pan Fish, ten z Marillion i też grający solo, jest chyba starszy od Wojciecha Waglewskiego. Ale poza tym jest spory artykuł o ACDC, to zacny zespół, w ogóle Australijski rok jest zacny. Jest z tyłu taki split, taka wkładka o U2, no, zespół YouTube jest dla mnie kontrowersyjny, nie tyle ze względu na muzykę, która ma takie nowofalowe, postpunkowe źródła i jest zacna, przyjemnie się jej słucha, odświeżałem sobie tej jesieni, co na osobę wokalisty, bo Bono bywa nieznośny w tej swojej takiej naiwnej, narcystycznej chęci naprawiania świata. Jak jest jakiś zjazd globalistów, finansery, polityków, no to Bono lubi tam wyskoczyć, powiedzieć, że nie bądźcie tacy niedobrzy dla świata, zróbcie coś dla biednych, dla głodujących. Wtedy ci wszyscy macherzy mówią, tak, tak, panie Bono, pan ma rację, tak zrobimy. Strzelają sobie selfiacza i Bono oddala się z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku, a ci wszyscy globaliści mają skalb w postaci znanego rokowego celebryty i udają bardziej wrażliwych społecznie. W teraz roku zdarzają się oczywiście cenne materiały, dobre, tych w tym wydaniu mniej, ale między innymi. Warto popatrzeć na artykuł Kazika Staszewskiego na temat Didiego. To taki przyjaciel zespołu kult, to taki człowiek, który dużo robił jako fan zespołu, zaprzyjaźnił się z samym Kazikiem i był człowiekiem, który nie tyle zajmuje się muzyką, co po prostu jest jednym z nas, jest takim zaangażowanym fanem. I to wspomnienie chwyciło mnie za serce. Jest też jest też interpretacja, opis, rozbiór piosenki Didi właśnie nagranej dla niego, dla tego sympatycznego faceta i zasłużonego dla zespołu. No i trochę innych materiałów jest Bruce Springsteen. Słuchałem tej najnowszej płyty, ale zupełnie mi nie podeszła. Trochę innych rzeczy. W teraz roku zdecydowanie najcenniejsze są te materiały historyczne, bo oni się zdecydowanie na tym znają i niestety zostawili rubrykę, gdzie polecają najlepsze płyty różnych zespołów. Ja się tak do edukowywałem z tych wykonawców, po których rzadziej sięgam, związanych z jakimś tam klasycznym rokiem i tak dalej. A no i tym razem są m.in. Skaldowie, Niemen, płyta Sukces, Niebiesko-czarni, sporo Big Bitu i Steppenwolf w tej rubryce historycznej. Jest też wspomnienie o zespole Gorillas, ale skoro pojawiły się już Jest też wspomnienie o zespole Gorillas, czyli pierwszej wirtualnej supergrupie rockowej, ale skoro wspomniałem tutaj o trzeciej płycie czerwonych gitar, to pozwolę sobie zwrócić uwagę, że my tak ciągle gadamy o tym punku i gadamy, a tutaj jest naprawdę w kawał historii polskiego big beatu, polskiej estrady, której często nie doceniamy. Zresztą trzeba się trochę posunąć w latach do dobiec czterdziestki, żeby zrozumieć, że te piosenki, do których wcześniej mieliśmy co najwyżej sentyment, są naprawdę cenne. Jest też bardzo ciekawy fragment na temat samej okładki, której autorem jest Grzegorz Rosiński, ten Grzegorz Rosiński, autor komiksów, jak rozumiem pierwszej rozkładanej na trzy segmenty okładki w historii polskiej fonografii. Co jeszcze ciekawe, tutaj cytuję artykuł, na głównym zdjęciu muzycy wystąpili w zaprojektowanych specjalnie dla nich w łódzkich zakładach, polbo i garniturach z żakardowego jedwabiu i uszytych przez wulczankę białych koszulach z żawotami, no, żeby wyglądać jak prawdziwy zespół z nurtu British Invasion. Warto posłuchać Czerwonych Gitar. To ostatnia ich płyta nagrana z Klęczonem, ta trójka, e, Uważam, że, który później przeszedł do składu Trzy Korony. I uważam, że to zespół, który warto docenić. Więc tak teraz, trochę łamiąc konwencję, posłuchamy utworu My z XX wieku. Cześć, tu, właśnie... tu Radio Pirat.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 Nie yeah. Słuchaliśmy utworu My z XX wieku Czerwonych Gitar. Ja przyszedłem na ten padł łez jeszcze pod koniec tamtego, ubiegłego stulecia, więc się identyfikuję, ale mam też nadzieję, że Radia Pirat słucha też ktoś z pokolenia, które przybyło na świat już w nowym milenium. Jeśli coś nas łączy, mnie, jeszcze starszych dziadersów i dziadówy, przypominam Feminatywy, no i was młodszych, no to chyba wspólny niepokój i troska o świat, co można było zauważyć w czasie młodzieżowych strajków klimatycznych, protestów kobiet ostatnich i różnych innych działań. Ja się w poprzednim wejściu niemiłosiernie rozgadałem, więc teraz krótko. Nowy Obywatel świętuje dwudziestolecie działalności. I jak przystało na te redakcje Świętują nie jublem, ale walką. Właśnie wydali numer poświęcony temu, co zrobić ze światem w trakcie pandemii i po niej. A na ich stronie można pobrać bezpłatny e-book, gdzie zebrali idee na nowe, trudne czasy. Warto ich czytać i wspierać. Dla kontrastu polecam zerknięcie do ostatniego, Wydania Wolnej Soboty, weekendowego magazynu Gazety Wyborczej. Tam ciekawe wywiady, m.in. z Patti Smith, której przedstawiać nie trzeba, oraz Olgą Rendą i Małgorzatą Halber, które y, wspólnie napisały książkę o miłości i wywiad z nimi w Wysokich Obcasach. Dla jeszcze większego kontrastu, pełnej, zupełnej ekumenii i pluralizmu, polecę też najnowsze wydanie Pisma Atak, czyli bezpłatnej gazety wydawanej przez anarchistów. Kolejny jubileusz, to pismo ukazuje się już od pięciu lat, co ważne, to tytuł o wcale niemałym, jak na możliwości środowisk anarchistycznych nakładzie, osiem tysięcy egzemplarzy, dystrybuowanych w różnych miejscowościach i w wersji PDF w internecie. W tym numerze tematy aktualne, takie jak gospodarka i wyzysk ludzi pracy, represje w Białorusi, bardzo fachowy artykuł z solidną infografiką pokazującą kto jest kim w tamtejszym aparacie władzy, rewolucja w Rożawie, ale też wspomnienie o Ennio Morricone, o wybitnym humanistycznym pedagogu Francisco Ferrerze, i zmarłym na COVID autorze komiksów Roberto Ambrosolim, twórcy postaci Anarchika, oraz tragicznie zmarłym redaktorze Paolo Finzi. I obaj związani byli z pismem Arivista Anarchika. Oprócz tego bardzo ciekawy artykuł Obrona Machiavellego pióra Jacka Żebrowskiego to anarchistyczne spojrzenie na dzieło renesansowego myśliciela. Skoro zareklamowałem tytuły pomagające poprawiać świat, ale nie tak jak Bono z YouTube, realnie, na lokalną skalę, bez splendorów, wytrwałą, sumienną pracą, to znów puszczę piosenkę niepankową, ale za to z ważnym przesłaniem. Słynna krakowska grupa Jumble, Hej, pomóżcie ludzie! Ale!